And strangle Ed Mavoli uh, to death. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Mm -hmm. Pardon me. Hey, Sarge, cut no, no, it up. No, no. Quiet, Ed, please. Now you just sit there quietly and cooperate. Yes, ma'am. Ah! Ah! Witam Cię Patryku, Witam Cię Jacku, w kolejnym odsłonie naszego podcastu, podcastu Sklepik z Horrorami, dziś mamy do omówienia film pod tytułem Przeżyliśmy wojnę. Odłożony nieco tak film, bo stało się tak, że za sprawą magicznej liczby omówiliśmy piątek 13, żeby był ten podcast piątek 13, a teraz wracamy do filmu Johna Frankenheimera pod tytułem Przeżyliśmy wojnę, ale zanim o filmie, co jest aktualności? Mhm. Na nośniku Blu-ray ukaże się w, w lutym prawdopodobnie, tak? To przed, tutaj mm -hmm. pamiętam, mm -hmm. 7 Davida Finchera. Warto uwagi, ponieważ box prawdopodobnie jest identyczny z tym, z, który mogliśmy ściągnąć wcześniej już i zakupić w sklepach zagranicznych. A ty miałeś już przyjemność oglądać wersję... Tak, widziałem tą, wersję brytyjską 7 na Blu-rayu i mówiłem ci też poza naszym nagraniem, że to jest chyba nawet nie chyba, tylko po raz pierwszy ten film widziałem naprawdę dobrej jakości, bo on wyszedł w Polsce na DVD jakość tego DVD no, pozostaje dużo do życzenia wcześniej ten film widziałem w jakimś DKF-ie w kinie już na kopii 35 mm, która była mocno zjechana więc też ciężko mówić o tym, że to była dobra kopia z tego co pamiętam to w ogóle jakiś jeden akt został przerwany, bo coś tam się zerwało to była lata 90 jak ja ten film oglądałem gdzieś tam rok chyba po premierze a teraz zobaczyłem ten film pierwszy raz w, no tak, na takim nośniku, na jakim on został stworzony, w sensie jak najbardziej jest to zbliżone do tego, jak ten film wyglądał tuż po zrealizowaniu, czyli na premierze. I robi to naprawdę ogromne wrażenie. Dla wszystkich fanów, którzy znają ten film, a jest ich pewnie nie, nie mało, to wiedzą o czym mówimy, dlaczego ten film warto zobaczyć w dobrej jakości. Czernie są czerniami, bo tam dużo dzieje się w mroku. Kapitalne zdjęcie Dari Dariusa Condi film sam jest świetny a ja miałem okazję zobaczyć go rzeczywiście tam jest transfer 2K dźwięk 5.1 poza tym świetne, świetne dodatki które z tego co się zorientowaliśmy również będą zachowane w wersji polskiej mało tego, ja miałem wersję mm, tego Blu-raya to jest, to, jest, to jest rodzinne konotacje, pozwoli mi to zobaczyć, z, z, mój brat mi pożyczył ten film i to było go, goła jakby sama płyta, natomiast wiem, że w, polskim, w polskiej edycji będzie również do, dołączona książeczka, coś czego nie było właśnie w tej brytyjskiej wydaniu, prawda? Tam będzie książeczka chyba do tego. Mhm, tak, tak, dokładnie. Więc no, chyba hmm. po raz pierwszy z moich doświadczeń będziemy mieli ciut więcej yy, wobec tego, co się wyda, co, co wydano na Zachodzie, co jest pocieszające. No i chyba cena jest, prawda, dosyć dla nas atrakcyjna Polaków. Mhm. To, tak, ono stoi wokół chyba yy, 80 zł, tak? Tak, z tego co ja pamiętam, to będzie 79 zł, co jak na wydanie Blu-ray chyba nie jest źle. No ich mogę chyba dodać też za ciebie, Patryku, czyli wspólnie, jakby tutaj będę głosem nas dwóch, że to stanie się pretekstem do omówienia tego filmu w naszym podcaście. To wydanie Blu-ray, prawda? No niewątpliwie. Jak już omawiamy tutaj wydania Blu-ray, no to chciałbym wtrącić tutaj o wydaniu na tym nośniku Wszystkich Bondów. Na Blu-rayu? Tak. Mhm, 22 filmy od doktora no do Quantum of Solace. Nie wiem, czy one się ukażą w Polsce, ale podejrzewam, że tak się stanie. Na razie mam informację, że Fox Home Entertainment zaprezentował zapowiedź specjalnego boxu właśnie Blu-ray, Bond 50. Bo, dlatego 50, bo jest wydany z okazji 50. rocznicy serii o Jamesie Bondzie. Bo Doktor No narodził się w roku 1962. Mhm. W, w kinie oczywiście, wcześniej, wcześniej w literaturze. Ehm. Nie widziałem w polskich sklepach, w jakiej cenie będzie ten boks, natomiast sprawdziłem na Amazonie około 900... Yy... Oj, moment, bo tutaj, żeby mnie nie skłamał, yy, Boże, oś, 900... 89,99 mhm. dokładnie funtów. funtów. Tyle będzie kosztował. Wiesz co, mhm. no ja przyznaję, że już zakupiłem swego czasu wydanie DVD wszystkich bądów. To było w mhm. takiej skrzynce. I mam... Yy, do, od doktora No do ostatniego filmu z Piercem Brosmanem, tych dwóch części mm -hmm. tam brakuje, mam je osobno po prostu kupione, mm -hmm. a to wydanie DVD, które ja mam no, jest świetne, mm -hmm. Mm -hmm. każdy film jest podwójne wydanie, tam, tam jest oprócz, obok filmu jest płyta dodatkowa z, z, z, do, z jakimiś materiałami dodatkowymi bardzo ciekawymi, podejrzewam, mm -hmm. że to jest zachowane, mm -hmm. co daje nam na DVD około 40 płyt, czy nawet tam trochę więcej, więc ja mam nadzieję, że będę silny, i nie skuszę się na wydanie Blu-ray. Bo ja jestem ogromnym fanem tej serii, zwłaszcza, mhm. zwłaszcza Bondów Pierwszych. Znaczy, mam informację, że w tym wydaniu Blu-ray będzie około 130 godzin bonu materiałów bonusowych. To jest możliwe bardzo, wiesz, bo naprawdę jest mhm. tego mnóstwo w tym wydaniu, które ja mam. Tam, tam na każdej dodatkowej płycie jest jakieś Dwie pół godziny dodatków i to naprawdę przeróżnych, od, od, tam o Flemingu jest trochę i oczywiście o bardzo dokładne dokumenty op opisujące każdą osobną produkcję Bonda, naprawdę bardzo dokładne są te dokumenty, bardzo merytorycznie przygotowane, świetne smaczki, no, pamiętam jak to oglądałem jakiś czas temu, że to co jest czas sobie przypominam tę serię. No, a obraz jest ok, wiesz, tych DVD więc, więc ja podejrzewam, że oni już przygotowali to DVD w, do, do, do wydania późniejszego Blu-ray więc, więc tutaj nie ma, nie ma zastrzeżeń. Jest to rewelacja, jeśli chodzi o format i w ogóle Super, bardzo dobrze No, poczekamy, zobaczymy Aczkolwiek podejrzewam, że to nie będzie jakoś Olśniewająca Nie wiem, jakieś takie mam Tutaj przeświadczenie Okej, okay, coś jeszcze? z mojej strony to chyba wszystko. Patryku, powinniśmy jeszcze dwa słowa powiedzieć na temat filmu, który może nie tam polecaliśmy, ale, ale dużo mówiliśmy o nim przed premierą. Mam tu na myśli Dziewczynę z tatuażem, film Davida Finchera. Pytałeś się mnie jakiś czas temu też, czy znam książkę, czy, czy, czy znam szwedzką wersję, ja już to wszystko nadrobiłem. Yy, a teraz mieliśmy okazję zobaczyć film, ty byłeś na premierze, ja byłem dzień później i coś może o tym filmie opowiemy. Rzeczywiście zmiankowaliśmy o tym filmie wielokrotnie, dlatego wypada nam powiedzieć kilka słów na temat odbioru. No to jest to, czego się spodziewałem. E, chociaż też nie do końca. Myślałem, że bliższy będzie Fincher klimatom znanym z filmu 7, natomiast tu jest więcej Zodiaka. E, ale koniec końców naprawdę cieszy mnie ten film, że został tak właśnie zrobiony. Nie potwierdziły się plotki, że Fincher robi remake szwedzkiej wersji, a nie adaptację książki Larsona. To jest nowa zupełnie adaptacja, bardziej wierna oryginałowi szwedzkiemu. I co można powiedzieć, wyciągnął Fincher chyba wszystko to co było w książce najlepsze, pomijając te konteksty jakby społeczne tutaj, które były ważne w, w oryginale Larsona, a uwypuklił um, um, może wątek sensacyjny, chociaż nie poświęca mu się tak jakby nabożnie, bo zanim zacznie go, zacznie, zaczniemy go śledzić to przedstawia dość szczegółowo postaci wszystkie dramatu. No i co więcej? Aha, Runeymara, tak, pokazuje się ze swojej najlepszej strony. Ja wierzyłem tą, w tą aktorkę bardzo, bo jak zobaczyłem Social Network, to zapadła mi bardzo w pamięci, bo ta scena otwierająca... Poprzedni film Finchera jest naprawdę genialna i opiera się właśnie na takich emocjach budowanych przez aktorów, na ich interakcji. I po tym krótkim fragmencie zapada właśnie Mara bardzo w pamięć, a tutaj gra, gra inaczej niż to zrobiła aktorka szwedzka, trudno mi sobie teraz przypomnieć jej imię i jej nazwisko, bo... Bardzo wypukliła I takie chyba też były intencje reżysera e, Wrażliwość swojej postaci Ona nie jest e, Tak agresywna i buńczuczna Jak w książce Ale bardziej mm, Właśnie taka kobieca, wrażliwa I te wszystkie agresywne Tony wynikają właśnie z głęboko Z takiej skrywanej e, Wstydliwej właśnie wrażliwości Ale strasznie Długo mówiłem Teraz twoja kolej więc ja się zgadzam z tym, co mówiłeś, ale chyba warto zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, o której nie wspomniałeś, czyli na temat czołówki filmowej. Słuchajcie, czołówka jest niesamowita. Ci, którzy jeszcze nie widzieli filmu, powinni wybrać się i zobaczyć film od początku, nie spóźnić się na sens, zobaczyć czołówkę filmową. Dla mnie to jest taki James Bond w negatywie, dosłownie i przenośni. David Fincher ostatnio w Social Network no takie bardzo stonowane czołówki robił, więc on jest znany z tego, że, że jego czołówki filmowe no, były zawsze wielkimi odkryciami, mam tu na myśli, Seven I mm, Fight Club no, naprawdę jest na co patrzeć f tak, Fight Club a ta czołówka jest naprawdę rewelacyjna to co, to tyle na temat Dziewczyny z Peru. zapraszamy do kin w imieniu swoim, nie dystrybutora chociaż on też by pewnie zaprosił <głos> ale swoim nie jesteśmy sponsorowani tutaj Where are you, Raymond? I, I... think maybe I'm going crazy. I'm having terrible dreams like you used to have. Where are you, Raymond? We can't talk on the telephone. Just tell me where you are. Uh, I, I'm in a hotel room. Across from the garden. 8 Avenue side. Room four. No dobrze, to cóż, Patryku, przychodzimy do filmu? Powinniśmy. <laughs> Mamy ci do mówienia film przedziwny. Wiesz co, mam wrażenie, że to jest jeden z dziwniejszych filmów amerykańskich, jakie powstały w latach 60-tych. Przynajmniej jeśli chodzi o kino gatunków, bo, bo, bo kurczę, ten film jest przedziwny, zarówno trudno go wrzucić do jakiegoś jednego worka, tak żeby zdecydować czy mamy tutaj do czynienia z filmem wojennym, czy mamy do czynienia z dramatem, thrillerem szpiegowskim, czy nawet może horrorem za dużo, ale thrillerem, ciężko tutaj powiedzieć. Ja przyznaję od razu, że to, że omawiamy ci ten film to jest twojego natchnienia i ja strasznie się cieszę, że zwróciłeś mi uwagę na ten film bo to, co powiedziałem właśnie z kilka zdań wcześniej, to, to, to jest również jak najbardziej moja opinia. To jest zdumiewający film. Naprawdę zdumiewający film to nie tylko w dorobku właśnie Johna Frankenheimera, ale również wobec tego, co działo się w Hollywood na przestrzeni lat, od kiedy w Hollywood zaczęto produkować filmy. Ja mówiłem ci wcześniej, że, że mam takie wrażenie, jakbym oglądał amerykańską wersję momentami oczywiście, bo nie cały film, ale jakbym oglądał amerykańską wersję Luisa Binuela filmów. Rzeczywiście jest tu ten film poniekąd surrealistyczny. Wydaje mi się, że to wynika po prostu z osoby scenarzysty, George'a Axelroda. Mhm. Na pewno znasz filmy, w których on maczał palce, a mianowicie on był scenarzystą słomianego wdowca, mhm. śniadania u Tifanego, przystanku autobusowego. To nie są filmy może tak mocno pokręcone, ale już jego fabularny debiut wyreżyserowany w całości przez niego, który miałem okazję zobaczyć na ostatniej edycji festiwalu Nowe Horyzonty. Film znalazł się w sekcji Round Midnight. Film nosił tytuł Lord Love a Duck i o tym filmie Michał Olszczyk napisał, że ten film powinien ubiegać się o tytuł najdziwaczniejszej komedii wszechczasów. Aha. I tak rzeczywiście jest, że te jego filmy są mocno. Pokręcone po prostu, pokręcone, są zrozumiałe, czytelne i gdzieś, one nie są surrealistyczne, ale gdzieś się ocierają o surrealizm. O, może tak, to, to chyba jest najtrafniejsze określenie właśnie, że się ocierają, nie mają jakiegoś ścisłego związku u, yy, z, z tym nurtem, natomiast są mu gdzieś tam bliskie. Ciekawe, że wspominasz wiesz, o scenariuszu, bo ja bym jeszcze wrócił do tego, że film czy scenariusz tego filmu powstał na podstawie książki Richarda Condona, tak w ogóle mhm. i co ciekawe wielkim fanem tej książki był nie kto inny, ale prezydent Stanów Zjednoczonych, Kennedy, ten mhm. Kennedy, JFK, który mhm. był ogromnie ucieszony, kiedy dowiedział się, że powstanie adaptacja tej książki zresztą z tego co ja wiem nie jestem jakimś wielkim znawcą amerykanistyki, ale wiem, że Kennedy w ogóle był fanem powieści szpiegowskich takich właśnie political fiction, dlatego nie dziwię się, że spodobała mu się ta książka właśnie Condona, natomiast on oprócz tego, że był fanem książki, to również był przyjacielem w tutaj Franka Sinatry, który tutaj odgrywa jedną z głównych ról i co ciekawe, reżyser wspomina, czyli John Frankenheimer, że moment, kiedy pracowali nad filmem jeszcze w czasie preprodukcji, moment, kiedy pojawił się Frank Sinatra jakby w obrębie mm, zainteresowania, że chciałby zagrać w tym filmie, to Frankheimer powiedział, że to wtedy spowodowało, że ten film nabrał takiego rozpędu, że rzeczywiście obecność Franka Sinatry spowodowała, że ten film nabrał realnych kształtów, jeśli chodzi o możliwość realizacji tego filmu. Nie chcę tu oczywiście doszukiwać jakichś teorii spiskowych, że to Kennedy sam <śmiech> wpływał na to, że ten film powstał, ale fakt jest taki o tym mówi sam Frank Sinatra, rzeczywiście yy, Sinat yy, Kennedy był fanem książki, ucieszył się, że będzie film i był przyjacielem Franka Sinatry. Zresztą ciekawe jest to, pamiętasz, chyba mówiliśmy też na ten temat poza nagraniem, że ogromny wpływ na to, co działo się z filmem po skończeniu miał sam Frank Sinatra, który ten film na wiele lat zablokował, prawda? No tak, ze względu na prezydenta Kennedy'ego. No widzisz. To ciekawe. No właśnie, jak to się wszystko tutaj pięknie układa nam. Wszystkie klocki do siebie pasują. Natomiast na płycie, którą mamy, którą oglądaliśmy, jest materiał, w którym i reżyser, i scenarzysta, właśnie George Axelrod i Frank Sinatra, swobodnie opowiadają, więc nigdy do nikogo chyba urazu nie miał za całą historię z filmem. I tego, że, że Frank Cittara rzeczywiście przyczynił się do tego, że ten film przestał być rozpowszechniany ze względu na jakieś, mm, może nie na związki, ale na, mm, no, no, na sytuację po prostu w Stanach Zjednoczonych. Nie chciał po prostu, żeby odczytywany był ten film w tym kluczu właśnie kennedowskim nie? i tym, co się stało z prezydentem Kennedym. To też jest ważne i to wyjdzie, mam nadzieję, będzie zrozumiałe dla naszych słuchaczy, dla tych słuchaczy oczywiście, którzy nie znają tego filmu, nie widzieli tego filmu. Będzie to bardziej klarowne, kiedy przejdziemy do opisywania fabuły tego filmu, co jest niezmiernie trudne. Ja naprawdę teraz, to wszystko, to, o czym mówimy w tym momencie, to wcale nie jest kokieteria z naszej strony, że próbujemy teraz tutaj udawać, że mamy do czynienia z filmem dziwnym, który trudno jest opisać. Naprawdę tak jest. Te osoby, które nie widziały tego filmu, muszą nam uwierzyć a osoby, które mają jeszcze to przyjemność tego filmu nie widziały, tak jak na przykład ja jeszcze do zeszłego tygodnia byłem taką osobą, to, to zaraz mam nadzieję nasze zakłopotanie wyjdzie, kiedy będziemy próbowali opisywać fabułę, a przede wszystkim wybrane fragmenty z tego filmu, które trudno jest opisać. Ja bym tylko jeszcze, Patryku, jeśli pozwolisz, na początek zajął się sprawą, która mnie też ogromnie zdziwiła, to znaczy tytuł tego filmu, bo film całkiem... Długi czas w Polsce, co najmniej od, od lat 90 XX wieku funkcjonuje po tym Przyszliśmy wojnę. I tak ten film oczywiście jest dzisiaj tytułowany i to w literaturze dotyczącej tematu amerykańskiego kina na stronach internetowych. Natomiast tytuł oryginalny. Tak nie jest, to znaczy często jest tak w Polsce, że albo się tłumaczy tytuł obcojęzyczny lub wymyśla się tytuł, który funkcjonuje na zasadzie, no, nie nawiązuje do, do, do angielskiego czy, czy obcojęzycznego pierwowzoru, a nawiązuje do fabuły. I tutaj mamy z tym drugim sposobem do czynienia, to znaczy nawiązuje tytuł przeżyliśmy wojnę do fabuły, a nie do tytułu, bo tytuł oryginalny to Manchurian Candidate, czyli manchurski kandydat. Ja przyznaję, że czułem się zakłopotany W tym sensie, że dlaczego tak zmieniono ten tytuł Ale ty też mi to wyjaśniłeś, że ten tytuł polski Jest dobry I ja się z tym zgadzam Że, że, że on również niesie za sobą ciekawe rzeczy A sam manczurski kandydat chyba nie jest, przynajmniej dla Polaków tak, tak nośnym zlepkiem dwóch słów, bo dodajmy, Manżuria to ta kraina leżąca powyżej Korei Północnej gdzie rozgrywają się bardzo ważne w, w samym filmie fragmenty fabuły a dla polskiego widza chyba to nie za dużo by znaczyło może dla Amerykanów bardziej, bo oni brali udział w wojnie koreańskiej i Manżuria dla nich pewnie gdzieś świadomości się pojawiła już w latach 50 kiedy, kiedy miała miejsce wojna koreańsko-amerykańska. Natomiast dla Polaków chyba to by było mało zrozumiałe, dlatego ten pomysł, żeby zrobić z manżury, manżuriańskiego kandydata w film, który nosi tytuł yy, Przeżyliśmy wojnę, chyba był dobrym zabiegiem, nie? Tak, ja się odniosę do tego, co mówiłeś na początku, że mhm. masz problem z tym, jak zszufladkować ten film, do jakiego gatunku go przypisać. I ja jestem zdania i tutaj idę za Andrzejem Pitrusem, który w książce podstawy, nie mam jej przy sobie, chyba podstawy języka filmowego, jeśli dobrze pamiętam, poświęcił jeden właśnie os osobny rozdział właśnie filmowi Fra Johna Frankenheimera. I on uznał, że ten film to jest thriller polityczny. Ja się tutaj zgodzę z tym. Chociaż można się natknąć gdzieś na informację, że to jest film wojenny. Natomiast przeżyliśmy wojnę, pada tutaj akcent na to, co się dzieje po wojnie, mm -hmm, nie mm -hmm. na samą wojnę, bo w fabule... Mm, Wojnę, wojna jest czymś zupełnie epizodycznym, jest jakby podstawą, punktem wyjścia do tego, co dzieje się później. Ona ma rzeczywiście bardzo duży wpływ na, na wszystkie wydarzenia, które rozgrywają się po jej zakończeniu. Natomiast ona sama jakby w, w obrębie fabuły specjalnie nie istnieje. Dlatego ten tytuł wydaje mi się niezwykle trafny bo i troszeczkę ironiczny. Przeżyliśmy wojnę. Oczywiście bohaterowie filmu przeżyli, przetrwali wydarzenia wojenne, natomiast pojawia się pytanie, jak? Co się z nimi stało? Jaki wpływ miała na nich ta e, wojna? I tutaj chyba zbliżamy się do momentu, w którym powinniśmy przytoczyć fabułę, dlatego pozostawiam to tobie. Dobrze, już się za to zabieram, ale jeszcze yy, muszę, muszę, bo mi się to strasznie podoba pokusić się o yy nazwanie tego filmu, jeśli chodzi o gatunki, tropem popularnego portalu filmowego amerykańskiego IMDb. Strasznie mi się to podoba. Jak, jak, jak zupełnie inaczej od tego, co ty powiedziałeś, ten, ten portal ocenia ten film. To znaczy, według IMDb The Manchurian Candidate to jest drama, mystery i thriller. Fajne, wiesz, nie ma tutaj w ogóle zwrócenia uwagi na, na to, że to jest film wojenny, a jest to film również wojenny, natomiast strasznie mi się podoba ten, ten, to, że mamy tu aż trzy podane tak naprawdę gatunki, więc jakby trudno się zdecydować, który jest yy, prawidłowy, a mnie się strasznie podoba ten drugi, jakby zwrócenie uwagi, że to jest mystery. Trudno mhm. trudno mi tak od razu wyciągnąć z głowy polski odpowiednik tego, może, może nie wiem, tobie łatwiej by poszło, ale, ale wiemy o czym mówimy, czy, czy, czy, czy, jakie, jakie konotacje niesie to słowo mystery. Mi się, mi się to strasznie podoba. No dobrze, mhm. to. Znaczy, wiesz, ja tutaj bym jakoś tak specjalnie się tym nie, nie sugerował, bo, bo mhm. portale internetowe rządzą się swoimi prawami i tutaj nikt nie zwraca uwagi na teorie filmowe i czym jest w istocie gatunek. Natomiast dają po prostu takie jakby hasła, mhm. m, które y, mogą. Y, Mogą budzić jakieś skojarzenia i mm, naprowadzać na to, jaka jest fabuła danego filmu, który jest y, opisany i wydaje mi się, że temu służą właśnie te trzy hasła, o których wspomniałeś. Mhm. Mhm. Okej. Okay. Dobrze. Spróbuję w bardzo prostych słowach, y, y, y, jak zawsze zresztą, opisać y, tą fabułę. Z tym zastrzeżeniem, że y, nie zdradzimy, przynajmniej w tym, w tym streszczeniu, nie zdradzimy finału filmu, który jest zaskakujący. Również ten film się rządzi, tak jak wiele filmów, które wcześniej omawialiśmy, rodzajem suspensu, zawieszenia akcji pod koniec, żebyśmy my, widzowie, lepiej mogli poczuć ten dreszczyk emocji, kto tutaj pociąga za wszystko sznurki. Mamy tutaj do czynienia z takim też mm, symbolicznym bohaterem, który Amerykanie nazywają y, Master of Puppets, czyli jest jakiś tutaj jest ktoś lub coś, kto za wszystko pociąga tej sznurki, dowiadujemy się o tym na, na końcu filmu, ale film rozgrywa się z początkiem akcji w Korei. W roku 1952 poznajemy oddział amerykańskich żołnierzy, którymi dowodzi nijaki major Bennett Marko i w tej roli Frank Sinatra. Ten oddział zostaje osaczony przez Korańczyków i wywieziony za granicę, właśnie do Mandžuri, gdzie oni poddani są praniu mózgu. Pranie mózgu polegające na tym, że poddawani są oni inwigilacji, takich przez służby Związku Sowieckiego, poddawani są hipnozie, stają się takimi bezwolnymi, bezwolnymi kukiełkami, można powiedzieć, wywiadu radzieckiego. Później zostają wypuszczeni po tym praniu mózgu. Nic nie pamiętają z tego, co działo się z nimi podczas przesłuchań właśnie w tej jakiejś tajnej bazie w Mandżurii. Wracają do Stanów Zjednoczonych. Żyją sobie ci żołnierze normalnie, gdzieś w snach pojawiają się jakieś reminiscencje tych wydarzeń, ale to jest, no, tak jak pamiętamy, każdy z nas śni. Jest to tak niedookreślone, że na początku nie wiedzą w ogóle, czy, czy, czy, czy ten sen ma coś wspólnego z rzeczywistością, jaką przeżyli, czy nie. Na pierwszy plan, po powrocie do Stanów Zjednoczonych wybija się postać Raymonda Shaw'a, który jest tutaj odgrywany przez Lorenza Herveya i ten Raymond Show otrzymuje najwyższe oznaczenie amerykańskie przyznawane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, które nazywają Amerykanie Medal of Honor, to jest chyba taki odpowiednik wirtuty Military naszego polskiego, za to, że wyciągnął swój oddział właśnie z tej pułapki, a my widzowie wiemy, że jest to nieprawda. No i co się okazuje? Ten Raymond Show nagrodzony przez prezydenta, czy uhonorowany przez, przez prezydenta, co jakiś czas odbiera dziwne telefony... Te te kto głos z telefonu nakazuje mu, aby ułożył pasjansa, czyli chodzi tu o jakąś grę w karty. Podczas tego układania pasjansa Raymond Shaw wpada w rodzaj transu i wykonuje bezwolnie polecenia, no, które mu są zadawane właśnie jakimś dziwnym kodem, dziwnym szyfrem i co tu dużo mówić, morduje ludzi właśnie w Stanach Zjednoczonych. Jest taką jakby tykającą bombą, jak możemy się łatwo domyśleć, na usługach komunistów. Wszystko to zmierza do takiego właśnie akcji kryminalno-szpiegowskiej. W to włączane są coraz więcej postaci. Tyle jeśli chodzi o tym głównym jakby nurcie fabularnym filmu. Wiele tutaj jest pobocznych akcji, wiele postaci, które się pojawiają jest bardzo ciekawych. Jedną z moich ulubionych ciekawych takich postaci pobocznych jest niejaki Hunian grany przez Henry'ego Sylwę, ale o tym pewnie jeszcze powiemy. To tyle jeśli o, o mnie chodzi, jeśli chodzi o fabułę filmu. Bardzo dobrze. 5+. plus <laughs> dziękuję ja bym Ciebie za to prosił mhm. <laughs> Patryk, bo też poza nagraniem zrobiłeś to jak dla mnie w sposób y, superowy, genialny opisałeś scenę snu y, wydaje mi się, że Ci się to udało a nie jest to proste jeśli, jeśli mógłbym Cię prosić, to mhm. byłbym bardzo wdzięczny mhm. Oj, będę, będę próbował, aczkolwiek rzeczywiście ta scena jest niezwykle skomplikowana. <śmiech> Otóż mamy oddział amerykańskich żołnierzy, którzy uczestniczą w spotkaniu starszych panien, pań, miłośniczek Hortensji i wysłuchują wywodów dotyczących właśnie tych kwiatów. Sami żołnierze amerykańscy nie są specjalnie zainteresowani tematem, mhm. bo tam y, ziewają, kręcą się. Nie jest to dla nich jakby nic, nic interesującego. Ale wkrótce okazuje się, poprzez ruch kamery, kamera okrąża tak o 360 stopni te panie. Ja tak przywołuję z pamięci, więc mhm. możliwe, że Ci nasi słuchacze, którzy krótko po naszym yy, nagraniu zobaczą film, że nie do końca jednak to odpowiada prawdzie, to co mówię, ale staram się po prostu ogólnikowo bardzo przywołać tą scenę. Otóż ta kamera obkrąża o 360 stopni i w miejscu pani przewodniczącej, tej miłośnicze koltensji, pojawia się yy, taki dość potężny mężczyzna o azjatyckich rysach, który mówi co, o czymś zgoła innym niż kwiaty. A mianowicie okazuje się, że w rzeczywistości żołnierze amerykańscy nie uczestniczą wcale w spotkaniu miłośniczek Hortensji, ale tak naprawdę są, są uczestnikami spotkania, zebrania przedstawicieli tutaj wojsk radzieckich i koreańskich. I to, co oglądamy na ekranie, w rzeczywistości jest praniem ich mózgów. Oni w swoich umysłach widzą miłośniczki Hortensji, ale tak naprawdę są uczestnikami spotkania dwóch zaprzyjaźnionych ze sobą państw w Korei i, i Związku Radzieckiego. Kiedy już się o tym przekonujemy, co tak naprawdę się odbywa, co jest rzeczywistością, a co jest wyłącznie obrazem mentalnym żo żołnierzy amerykańskich, wówczas ten przewodniczący tego spotkania, o, o, o Koreańczyk prawdopodobnie, e, demonstruje wszystkim słuchaczom, e, Jaki wpływ mają na tych żołnierzy amerykańskich wydawane przez niego rozkazy. I tutaj każe Raymondowi Shaw, którego tutaj już, już przywołałeś w swoim streszczeniu, mhm. aby udusił jednego ze swoich kompanów. Co ten też czyni za przyzwoleniem przyszłej ofiary. Później natomiast daje mu rewolwer i zabije najmłodszego mhm. z z żołnierzy amerykańskiej. To wszystko oczywiście dzieje się nieświadomie nie właśnie u żołnierzy amerykańskich. Oni nie są, nie wiedzą w zasadzie, co się dzieje i to dopiero wychodzi w snach Franka Sinatry i innego żołnierza z tej kampanii, którzy już na wolności miewają nocne koszmary, w których jakby przebijają się właśnie prawdziwe wydarzenia. I to tyle. Nie wiem, czy poradziłem mhm. sobie. Wiesz co, no, łatwiej jest oczywiście słuchać tego, jak się widziało film. Ja mogę tylko powiedzieć, że mm, trzeba to zobaczyć. A jest mhm. to zupełnie porażająca scena, która... pallicho Matrix, naprawdę. Zostawcie Matrix, zobaczcie ten film, żeby przekonać się, że w roku 1962, może nie cały film, ale jedna sekwencja, bardzo ważna dla całego filmu, opowiada, czy, czy, czy w sposób zupełnie genialny, jeśli chodzi o montaż, to co Patryk przed chwilą mówił, pokazuje rozszczepienie rzeczywistości, czy nakładanie się dwóch rzeczywistości. Coś takiego, co w książkach opisywał Philip Dick, albo Stanisław Lem w książce na przykład Kongres Futurologiczny. To jest zupełnie coś niesamowitego. Żołnierze rzeczywiście, jak ja to oceniam, zostają na poziomie przeżywania ci amerykańscy żołnierze na poziomie przeżywania tego, że są na tym jakby zjeździe miłośniczek hortensji i tak się zachowują. Mają to daleko gdzieś, właśnie tak jak Patryk powiedział, ziewają i tak dalej. A my widzowie jakby przeskakujemy. My widzowie za pomocą kamery Frankenheimera, czy też i montażu, przeskakujemy między dwoma rzeczywistościami. To jest coś zupełnie genialnego. To, co Patryk powiedział, ja tylko dopowiem. Scena, która mnie rozwala, kiedy właśnie mm -hmm. y prowadzący to przesłuchanie, żołnierz koreański mówi, no to y niech Raymond kogoś udusi. Na co jedna mm -hmm. z kobiet, bo tak widzą y żołnierze amerykańscy otacz otaczające je, je postaci, jedna z kobiet mówi, niech udusi go rękami, albo niech udusi za pomocą y szalika i podaje ten szalik, na co żołnierz amerykański mówi dziękuję pani, dalej mówi y, ten prowadzący całą tą inwigilację, uduść go, tak proszę pani żołnierze cały czas się zwracają do tych swoich oprawców y, jakby byli na jakimś spokojnym, nudnym zebraniu rzeczywiście y, tzw. zwanych housewife, czyli ko koło gospodni wiejskich i to jest kapitalne, to jest ta scena y, właśnie przyrównałem ją do najlepszych osiągnięć Binuela jest zupełnie porywająca. To trzeba zobaczyć, żeby to rzeczywiście przeżyć i docenić. Czegoś takiego ja w amerykańskim filmie nie widziałem. No, może David Lynch później, ale mówimy tutaj o filmie, który powstał w 62 roku, kiedy w tym samym roku powstawały takie filmy jak, nie wiem, Zabić Drozda. Nic oczywiście nie mam do tych filmów, ale, ale filmy, które opowiadają, czy też operują bardziej konwencjonalnym myśleniem o, o, o operowaniu i gramatyką filmową. A tutaj taki, taki zabieg. No, ta scena nie opadła, przyznaję, kiedy kiedy to zobaczyłem zupełnie. Allow me to mm -hmm. introduce our American visitors. I must ask you to forgive their somewhat lackadaisical manners, but I have conditioned them, or brainwashed them, which I understand is the new American word, to believe that they are waiting out a storm in the lobby of a small hotel in New Jersey, where a meeting of the Ladies' Garden Club is in progress. You will notice that I have told them they may smoke. <laughs> I've allowed my people to have a little fun in the selection of bizarre tobacco substitutes. <laughs> Are you enjoying your cigarette, Ed? Yes, ma'am. Hmm. Yak dung. Oh, tastes good. <laughs> like a cigarette should. <laughs> well then, comrade. May I present the famous Raymond Shaw. Czy w dalszym ciągu mamy y, tutaj do czynienia z jakimś takim klasycznym filmem narracyjnym, ponieważ mamy linearnie poprowadzoną fabułę, natomiast ta scena rzeczywiście się wyróżnia. Co ciekawe, ona nie jest specjalnie słynna. Prawda? Nie funkcjonuje osobno, nie, nie ma takiego statusu jak ach nie wiem, zupełnie inna w swoim charakterze i w dźwięku za to genialnie po prostu zrealizowana scena, chociażby z, z psychozy. Natomiast mm -hmm. tutaj to przenikanie się trzech różnych w zasadzie przestrzeni i bardzo czytelne ich powiązanie ze sobą, ale w taki sposób, że nie potrafimy, czy mamy trudności ze streszczeniem dokładnym tej scenie, jakby świadczy o tym, że mamy do czynienia z czymś absolutnie niezwykłym. Tak ale trzeba przyznać Patryk jak się czyta już o tym filmie czy bierzemy do tego jakąś monografię dotyczącą historii filmu i mamy ten film opisany. To ja nie spotkałem się z tym jeszcze. a Są różne wydawnictwa, nawet, nawet takie popularne jak Taschena. Mam tam jakieś, wiesz, tysiąc jeden filmów, które musisz zobaczyć. I jest to oczywiście film, Przeżyliśmy wojnę, wśród tych tysiąca. I jeśli ktoś analizuje ten film, mówiąc o, jego, o wielkości tego filmu, to zawsze pada um, jakby zwrócenie uwagi na tą scenę, którą próbowaliśmy wspólnie opisać. Czyli um, jest to najważniejsza jakby część, jeśli mówimy o nowatorstwie tego filmu, prawda? W kinie mhm. amerykańskim oczywiście. No. No ale to nie jest chyba jed tylko jedyna scena w tym filmie, która robi takie wrażenie, bo... Ja jak myślę, że cały film y jest y tutaj y bardzo y zamkniętą, dobrze przemyślaną, genialnie skonstruowaną całością i cały film robi y, tak. y, y, y, y, y, y, niezwykłe wrażenie, mimo że jego jakby wymowa jest taka... Y jakby się tak zastanowić, to ona nie jest jakby specjalnie zaskakująca czy wymowna, aczkolwiek w... ja, ja podziwiam jedno, za jedno Frankenheimera, znaczy za kilka rzeczy, ale za jedno szczególnie, że on zrobił film bardzo szorstki, bardzo ostry, a jednocześnie nie. Nie mamy takiego uczucia, kiedy oglądamy ten film, czy zaraz po projekcji. Jest w tym, coś, w tym filmie coś takiego, co pozwala nam się z, z tymi wszystkimi wydarzeniami, które są czasem niezwykle okrutne, jakoś tak wewnętrznie pogodzić. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, wiesz co, ten film... Y jest, jest bardzo bogaty, jeśli chodzi um, o całą strukturę, bo opisujemy teraz my na, na tym poziomie właśnie tych, tych wydarzeń, które rozgrywają się wokół tych żołnierzy, czy tych ofiar wojny, ale tu równocześnie mamy jeszcze całą historię taką właśnie political fiction, która odnosi się... No prawie bezpośrednio do tego, czym żyli wtedy Amerykanie. Bo jest tutaj też senator, który się pojawia, który jest sterowany jakby z drugiego rzędu przez swoją żonę. To ona pociąga sznurki, jeśli chodzi o zachowanie tego senatora. A to, co ten senator wygaduje, nie dosyć, że jest głupie, to jeszcze jest prawdziwe. Biorąc pod uwagę, jeśli nasi słuchacze no. znają, lub w ogóle w, w, my znamy historię amerykańską, co działo się w latach 50 -tych, 60 -tych. Mam tu na myśli oczywiście McCartiego, Hoovera, polowanie na czarownice w Hollywood, czyli, czyli lista napiętnowanych reżyserów, do których na przykład zaliczono, nie wiedzieć dlaczego, samego Charliego Chaplina i tego typu rzeczy. I tu mamy senatora, który pamiętasz staje przed, ja przepraszam, że tak emocjonalnie odbiegam od tematu, ale chcę zwrócić uwagę na różnorodność tu zjawisk w tym filmie i mówię o tym senatorze teraz, tu się pojawia ta scena w filmie z nim. On staje przed komisją jakąś i mówi na temat obecności w Ministerstwie Obrony komunistów. I pyta się go dziennikarz, ile jest tych komunistów? Tak. W... Mhm. On mówi 104. Potem jakieś zamieszanie i ktoś się pyta, to ile Ile tych komunistów jest? 275. A ktoś mm -hmm. się pyta, to ilu w końcu ich jest? 75. No. Wiesz, Patryk, to jest śmieszne oczywiście. Komediowe, no oczywiście. Ale, z, ale, ale z drugiej To jest śmieszne strony... i przerażające. I jest zaraz. to przerażające, dokładnie. Tak szafowano ludzkim życiem. Może nie w ten sposób dosłowny na, na oczach kamer, chociaż też się pewnie takie rzeczy zdarzały w Ameryce. Dziwne rzeczy. To był dziwny czas, przełom lat 50., -tych, 60., -tych, gdzie, gdzie, gdzie wiesz, prezydenta się zabijało, jego brata się zabijało, dzień później ginął jego morderca, czyli Oswald. No i mamy tu senatora, który wygaduje takie durnoty. To jest śmieszne, ale też przerażające. On szafuje ludzkim, życi ludzkim życiem, mówiąc, że komunistów jest 104, a za chwilę mówi 75. Jest to niesamowite w tym filmie i, i wydaje mi się, że jest to jest odwaga również tego filmu. A myślę, że Amerykanie, którzy wtedy ten film oglądali, musieli mocno przeżywać niektóre sekwencje z tego filmu. Dzisiaj to jest on, oczywiście dla nas Polaków żyjących w XXI wieku, czy, czy dla nas widzów, jest to czysto takie historyczne patrzenie na ten film, ale wtedy musiało to boleć, prawda? Mhm. Pomijając no kwestię, tak. że tam się y mówi również o obecności szpiegów radzieckich w Stanach Zjednoczonych. To też wtedy było bardzo realne. Mhm. Tak, oczywiście to o czym mówisz, o tej postaci, którą tutaj y, opisujesz, no, ta postać jest wyraźnie jakby tutaj na, nasychowana tak groteskowo mocno i ukazana tak. i wyraźnie reżyser się nad nią po prostu znęca tutaj no nie ma żadnej taryfy ulgowej. Ona jest po prostu rzeczywiście głupia. Antyzm, przeciwwagą właśnie dla tej postaci jest inny bohater, jego konkurent polityczny, który, który odznacza się wszystkimi tymi cechami i wartościami, które są poważane i uznawane. Oczywiście on jest rozsądny, wyznaje takie najbardziej fundamentalne po prostu wartości, jakie dzieli, dzieli większość społeczeństwa i amerykańskie jakogokolwiek innego i z tą postacią wyraźnie sympatyzujemy. Mhm. Może, może sympatyzowanie to tutaj jest niewłaściwe. Na pewno dażymy tą, tą osobę szacunkiem. A jest to senator lewicowy, prawda? Tak. Co ciekawe, jeśli tutaj mówimy o sympatyzowaniu, to chyba trudno nam się jednoznacznie ustosunkować do Bernarda Show. Raymonda Show, przepraszam. Raymonda Show, no myślę o pisarzu też, Ray, że ee, ee, show. Raymo, Raymonda, tak, show. Raymonda Show. Tak, Raymonda Show. Tutaj jakby jest na granicy. Czasem mu współczujemy. Tak. Innym razem go, no musimy po prostu piętnować jego e, tak. zachowania. Nie wiemy. Mimo wszystko nie wiadomo na ile to wszystko, czego dokonuje, te wszystkie podłe czyny wynika z jego natury, bo on też nie jest opisywany w superlatywach a i sam siebie nie najlepiej opisuje, a na ile wynika po prostu z czystej manipulacji jego psychiką. Tak, tu masz też rację i, i, i ta postać jest no, bardzo bogatą postacią w filmie. On jest nieszczęśliwy, jest poraniony przez własną matkę. I tu też się na chwilę zatrzymam jeśli chodzi o aktorstwo. Matkę y, tej postaci, y, Raymonda Shaw, odgrywa tutaj aktorka Ange Angela Lansbury, która jest genialna w tym filmie. Ona zresztą była nominowana do Oscara za tą rolę i nie dziwię mm -hmm. się wcale. Ja ją pamiętam y, paradoksalnie z roli na ekranie, gdzie jej nie widać, jako, jako, jako aktorki. Ona udzielała głosu do jednego z filmów Disneya, to był film Piękna i Bestia. Ja wtedy pierwszy raz chyba usłyszałem Angela Lansbury, natomiast w tym filmie mogłem ją zobaczyć. Genialność odgrywania tej postaci również polega na tym, nie wiem Patryk, czy zwróciłeś uwagę, że ona, kiedy gra w filmie matkę tej postaci Raymonda Shaw, Angela Lansbury miała wtedy 36 lat i była tylko 3 lata starsza od Laurenza Harvey'a czyli od aktora którego gra y, graje syna mm -hmm. ale, ale zarówno i gra aktorska jak i charakteryzacja tu jest sprawdziły się świetnie i tego w ogóle nie widać że między nimi jest tylko 3 lata różnicy to jest y, prawdziwa matrona taka matrona y, wiesz znana od czasów Cesarstwa Rzymskiego jakaś taka wiesz, Meselina, Pompea, to była chyba żona Nerona, no taka kobieta, która chce nie tylko wszystkimi rządzić, ale ona uważa, że jest nawet w stanie przechytrzyć swoich bardzo, tu możemy dodać, potężnych mocodawców, prawda? Mhm. No, co, co ciekawe, ten film jest niezwykle męski ze względu na charakter, gatunek w którym się mieści i to, że on jest zaludniony w zasadzie postaciami męskimi, które tutaj powinny mieć dominujące. I są dominujące w tym obszarze fabularnym, natomiast postacią, która jest najbardziej znacząca, która w zasadzie dominuje nad innymi, jak się okazuje w, w końcówce filmu, jest właśnie przywołana przez ciebie postać kobieca tutaj. Mamy też oczywiście inną kobietę, mhm. A nawet dwie inne. Jedna odgrywa tutaj marginalną rolę, więc nie, wa nie warto o niej wspominać. Druga mm, odgrywana przez Janet Lee mhm. e jest taką chyba troszeczkę postacią e pomocniczą. Wydaje mi się, e tego wątku do końca wiesz, nie kupuję ja tutaj. Ja też, nie za bardzo rozumiem tego wątku. Zdraćmy, chodzi nam tutaj o Franka Sinatra i Janet Lee. Między mm -hmm. nimi, jeśli chodzi o relacje między nimi i w ogóle budowanie, zwłaszcza tej postaci stworzonej przez Janet Lee. Janet Lee, która wtedy miała już za sobą rolę w psychozie, dodam, i w filmie Touch of Evil Orsona Wellesa, więc to był bardzo dobry okres w jej karierze, ale mam wrażenie, Patryk, że nie wykorzystano tutaj tej aktorki. A ja ci powiem, o co chodziło. To nie tyle chodzi o niewykorzystanie. Aha. Wydaje mi się, że wykorzystano w pełni. Tu chodziło troszeczkę z tym wątkiem, żebyśmy obniżyli emocje swoje. Atmosfera tego filmu jest niezwykle tak. gęsta i odczuwamy pewną taką ulgę Mamy wytchnienie, kiedy oglądamy ten wąsek. Boże wąsek wątek romansowy między Frankiem Sinatram i Janet Lee. Jak sobie przypomnisz swoje emocje, uczucia związane tak. właśnie z tym wątkiem, to one są właśnie takie, że jakby odpoczywasz na nim, pozwalać się odetchnąć na, na chwilę, potem znowu się zgłębić w tej niezwykle gęstej atmosferze wojennej czy powojennej. Zgadzam się z tobą, to co na ter teraz rzeczywiście o tym myślę, zwróciłeś mi na to uwagę, masz, masz, masz rację. Janet Lee tutaj odgrywa taką postać, która ewidentnie uspokaja sytuację, mm -hmm. zresztą uspokaja samego Franka Sinatra, który jest w bardzo, kiedy, kiedy poznaje Zagubione. ją. lub kiedy w Bardzo w takich dużych tarapatach. Wiesz co, ale powiem coś, co, o czym mogę potem zapomnieć a propos Janet Lee. Ja uwielbiam wychwytywać różne takie, może nie, nawet nie smaczki, tylko takie jakieś powidokowe klimaty w filmach w ogóle, i tam pojawia się coś takiego. Początek filmu, kiedy Frank Sinatra wchodzi do takiej knajpy w Korei Północnej i tam są, no, to jest taki raczej burdel nawet, są prostytutki. Jedna z prostytutek czyta jakieś czasopismo amerykańskie. Zwróciłem się, no, pewnie nie, ale ja zwróciłem uwagę, kto jest na układce tego czasopisma. No. To jest Tony Curtis i Janet Lee. Aha. Bo oni byli wtedy małżeństwem. To jest genialne. Oczywiście to jest trochę wychodzenie... Poza konwencję, no bo to jest niemożliwe Żeby Janet Lee znalazła się w Tony Curtis'em Ale to jest fajny Taki, taki yy, do widzów yy, yy, Murgnięcie okiem No bo to było małżeństwo bardzo, bardzo znane w Hollywood Zresztą już to omówiliśmy W przypadku pewnie psychozy, że Owocem tej jako małżeństwa, tej miłości Tony Curtis'a i Janet Lee była mm -hmm. Inna znana aktorka Czyli Jimmy Curtis, K ta, mm -hmm. która grała w Halloween mm -hmm. Mm -hmm. No dobrze bardzo udaje nam się w tym odcinku Niezwykła sztuka, Jacek znaczy, tak. Mówimy o filmie, poruszamy się wokół filmu Ale Pozostawiamy rzeczywiście taką nutkę tajemnicy Nie zdradzamy wszystkiego mm -hmm. To dobrze No bardzo dobrze Myślę, że słuchacze, którzy nie widzieli filmu To docenią <sum> <sum> Sam w Radzie to doceniłem Ale <sum> możliwe, że ktoś jeszcze <sum> Zaczyna się narcystyczny fragment epizodu, że doceniamy naszą robotę. Słuchaj, jeszcze jeśli mówimy o aktorach, zatrzymajmy się przez sekundkę przy aktorze Henry Silva. To jest, on żyje chyba ciągle, prawda? Ja go widziałem ostatnio w filmie Jima Jarmusza, to się nazywało, jaki był tytuł tego filmu o samuraju? Ghost Dog. I Henry Silva tam grał szefa mafii, a on tutaj gra takiego mm, służącego mm, głównej postaci Remota Showa, i pamiętasz, Henry Silva się mierzy z Frankiem Sinatrą. Uh -huh. I jak wyczytałem, dwie rzeczy, a propos mierzy się, w sensie biją się na ekranie, uh -huh. dwie rzeczy ważne. To jest podobno pierwsza scena w historii Hollywood walki karate. Tak? A jeśli nie pierwsza, to jedna z pierwszych w historii Hollywood scena walki karate. na długo przed tym szaleństwem, które zapanowało w latach 70-tych w USA. To też już o tym mówiliśmy, bo omawialiśmy film Enter the Dragon. Ale co ciekawe jeszcze, ona nie była zupełnie odgrywana przez kaskaderów. Tam jest taka, takie ujęcie, gdzie oni się tłuką, biegają, niszczą różne meble, urządzenia i Frank Sinatra tnie z karatę z ręki stół, pamiętasz? Tak. I na pewno to mhm. kojarzysz też z dokumentu, bo Frank Sinatra mhm. pokazuje potem tak. swój palec zdeformowany. On sobie złamał palec i do końca życia już miał problemy z tym palcem. Właśnie mhm. podczas nagrywania tej sceny z Henry Silvą. Ale, ale, ale to jest to dosyć ciekawe, że to jest rzeczywiście mm, dla nas nic nowego, ale wtedy pewnie musiało się też podobać, bo to jedna z pierwszych scen pokazujących sztuki walki w, w amerykańskim kinie. To ciekawe. No, o samym Franku inaczej niewiele mówimy, no a właśnie. tutaj jest to, jest to postać wiodąca. No powiedz coś Patryk na temat samej, samego aktora. Wiesz co, ja chyba do niego nie, nie miałem przekonania jako aktora, ale wydaje mi się, że on bardzo dobrze sobie poradził. Jednocześnie wprowadza on taki spokój... A z drugiej strony m, też niepokój, bo wiemy, że w jego głowie się przynajmniej po początku, bo później to tak stopniowo jakby wygasa, y, kotłuje się po prostu, że sam nie umie sobie poradzić sam ze sobą i on gne, genialnie to odgrywa te mm -hmm. dwie rzeczy. Jednocześnie wprowadza jakąś taką atmosferę spokoju, bo próbuje tak w sposób racjonalny wyjaśnić wszystkie trapiące go zagadnienia, a z drugiej strony wprowadza właśnie ten wspomniany przeze mnie niepokój takimi drobnymi, nie wiem, scenami, jak chociażby genialna scena pierwszego spotkania z Janet Leigh w pociągu. Tak. Ach, zresztą wiesz, no, temu Frankenheimerowi, tak szczerze powiedziawszy, udało się nawet takie drobne, nic nieznaczące, wydawałoby się, sceny, jak właśnie ta. Y, y, ta scena spotkania w pociągu, którą, która jest niesamowita wprost, a której, w której nic się w zasadzie nie dzieje poza rozmową przyszłej pary kochanków. Tak, to prawda. Ja tylko powiem jeszcze, bo nie spotkaliśmy się z tym aktorem i nie wiem, czy będziemy kiedykolwiek do niego wracać, zobaczymy, ale Frank Sinatra to aktor, piosenkarz i niezwykle wpływowa postać w ogóle w Hollywood. Ja już wspomniałam na początku, że był znajomym Kennedy'ego, hello, ale mówi się też o tym, ja przyznaję, że nie czytałem, powinienem, powinniśmy wszyscy, tak naprawdę, bo podobno jest świetna biografia w Polsce wydana Franka Sinatry i w tej biografii również mówi się o tym, że Frank Sinatra, no, Miał jakieś kontakty z mafią w Stanach Zjednoczonych. Znane powszechnie. No właśnie. Nie? Mhm. Podobno zresztą postać, jedna z postaci, pamiętasz, w Ojców stylizowana jest na Franku Sinatrze. Znaczy Mario Puzo tak ją pisał. Wiesz o czym Ale wie? Tak, tak, mhm. oczywiście. oczywiście. To chodzi o tego śpiewaka, który jest tam. Tak, tak. tak. Chyba brat, bratankiem tak, y tak, tak. Vito Corleone, który przychodzi i tak, tak. prosi go o pomoc. A później jest ta scena słynna z koniem. Tak, tak. tak. a wcześniej jeszcze, tak, a wcześnie jeszcze mm -hmm. <laughs> płacze Ojcu szesnemu i on mówi tak, Don't to... cry like a baby, baby Don't cry like a baby Mówi do niego Marlon Brando I to podobno rzeczywiście ta postać była stylizowana Na, na, na część życiorysu Franka Sinatry Frank Sinatra również a był który mężem starał się Działać przeciwko temu filmowi Czy działał No i właśnie to świadczy o tym, że to był facet, który naprawdę Pociągał za niejedne jedne sznurki w Hollywood mm -hmm. On również był mężem przez jakiś czas Mini Farrow, jeśli dobrze pamiętam tak, bo, oczywiście byli, bo oni się mm, rozstawali na planie Dziecka dokładnie, rozmery. Dokładnie, dokładnie. Wiem, że w swojej książce Roman Polański, biografii swojej, mm -hmm. czyli autobiografii, pisze, że Frank Sinatra był nieznośny. Pojawiał się na planie Dziecka za zresztą potem zostało mu zabronione się pojawiać, bo on robił jakieś straszne awantury tam. Przede wszystkim, że Mia Farrow się rozbiera w filmie Polańskiego. Dwa, mm -hmm. że gra w jakimś durnowatym horrorze robionym przez jakiegoś Polaczka. Tego typu rzeczy opisuje Polański w swojej biografii. No... Frank Sinatra to Frank Sinatra. Rzeczywiście był to facet, który, który, który wiele mógł w Hollywood. Przynajmniej w latach 50 i 60 -tych. No, to, to, to warto o tym pamiętać, oglądając również ten film. Jak ty też wspomniałeś, Frank Sinatra, który zablokował film Frankenheimera, to właśnie aktor był w stanie to zrobić. Mhm. Jeszcze, jeśli pozwolisz, myślę sobie o jednej scenie, kiedy Lawrence Hervey czyli ten Raymond Show, w w pewnym momencie popada w ten stan hipnozy i idzie, wychodzi z baru idzie przez miasto i wpada w ogóle do, do, do jeziora, jest, jest zima on wpada do jeziora i go wyciąga bohater grany przez Franka Sinatra, pamiętasz tę scenę? Pamiętasz? O mało się nie topi w jeziorze, w jakimś tak, parku, tak, no. wyczytałem, że ta scena była nagrywana rzeczywiście w, w zimie i to była najbardziej ostra zima od 30 lat w Stanach Zjednoczonych i żeby w ogóle tę scenę nagrać, to filmowcy musieli zatrudnić buldożer, który rozbił lód na jeziorze, żeby Lawrence Harvey mógł tam skoczyć. A teraz zastanówmy się, jak fajnie musiał czuć się Lawrence Harvey, który, który kąpał się wtedy. W, nie, wiem, nie, nie wyczytałem, ile to było stopni, minus, ale no, sam fakt, że musiano rozbijać to, wiesz, buldożerem i że to była najgorsza zima od 30 lat, sobie wyobrażam jak się musiał czuć on, on, on to co widzimy na ekranie nie drży dlatego, że, że gra świetnie tylko rzeczywiście mu jest cholernie zimno możemy, możemy się domyślać zresztą tak. <laughs> film w Polsce wyczytałem, że pojawił się dopiero w roku 93 i w ogóle w bloku wschodnim on nie był puszczany wcześniej i to pewnie z, ze względu na, na, na ten wątek właśnie napiętnujący państwa socjalistyczne mówiące o tym, że nie tylko one prowadzą wojnę, no, zimną wojnę nerwów, ale również robią jakieś przykra rzeczy z jeńcami amerykańskimi, bo o to też tu chodzi w tym filmie, prawda? Mhm. Jeszcze sobie jedną rzecz przypominam dotyczącą smaczków. W 43. minucie filmu Janet Lee i Frank Sinatra jadą samochodem, ona go odebrała z posterunku policji, pamiętasz, była taka sekwencja i mijają kino i zauważyłem, co w kinie grają. No, Grają przebój Walt Disneya Pinocchio, który wtedy w latach 60 wchodził na ekrany kin. Mówię o wersji oczywiście rysunkowego filmu, uh -huh. panometrożowego. To już naprawdę tak na marginesie, jak mówię, ja zawsze <grym> kątem oka coś próbuję zobaczyć w tych filmach. I to chyba wszystko ode mnie. No z mojej strony też chyba wszystko. Zupełnie genialny film, naprawdę musicie go zobaczyć. Y no, to było trochę takie tandetne polecenie na <śmiech> musicie go zobaczyć. Super, yeah, let's go i do przodu. Tak, polecam Słuchaj, Patryk, ten film. Ważne jest to, że film jest do dostania w Polsce, wydało go Imperial, ja ostatnio zobaczyłem, nie będziemy reklamować konkretnie jakiegoś portalu, ale można go kupić za 19,99, czyli za niecałe 20 zł, bez grosza można go kupić w jednym ze sklepów internetowych. Natomiast my, przyznajmy, tutaj wykazaliśmy się no, brakiem patriotyzmu i zakupiliśmy znowu wersję brytyjską tego filmu. A to dlatego, że to wydanie polskie jest... Się nie ma polskich jest, napisów. Szanowni, nie <laughs> Szanowni, ma polskie <laughs> napisy, ale jest gołe. Jest gołe, mm -hmm. znaczy, że nie ma żadnych dodatków, a nam zawsze na tym zależy. Dlatego kupiliśmy wersję brytyjską, która ma polskie napisy, film sam w sobie. Jest mm -hmm. tam dokument dołączony, czyli takie spotkanie po latach. Jest tam scenarzysta, reżyser i właśnie aktor Frank Sinatra, który, którzy wszyscy troje rozmawiają o tym filmie. I mamy również komentarz y, audio do tego filmu. To jest w wersji ang angielskiej, czyli brytyjskiej, coś czego nie ma w wersji polskiej, ale sam film y, wydaje mi się, że można i kupić, warto kupić w, w Polsce. Jeszcze na koniec y, specyfikacja techniczna tego filmu. Film jest czarno-biały, co warto podkreślenia, ponad dwugodzinny, w wersji widescreenowej, jeśli dobrze pamiętam, mm -hmm. albo nawet jeszcze większej, to może nawet jest cinem y, y, Cinemascope, dźwięk, teraz nie pamiętam, już patrzę na opłatkę tego filmu, ale nie mogę znaleźć informacji o dźwięku. Przykro mi, nie znajdę teraz. No, ale jest to, jest to, jest to wydanie również, tego, ten film można kupić w Polsce, co serdecznie polecamy, bo za 19 zł można zobaczyć naprawdę film... No, jeśli znacie Johna Frankenheimera, to raczej z tej strony, że on zrobił film Ronin. To też jest zadziwiające, że facet, wiesz... Mając, mając Boronim, to jest ile lat temu? Pięć lat temu film zrobiony, ten facet zrobił taki film. Nie, Boroni to jest z 97 roku film. Jacek to jest z lat 90. No to, ale ale, ale no, biorąc pod uwagę, że to jest nawet 90... Siódmy rok, Patryk, to ten reżyser miał, już, już jest wiekowy. nie Już miał miał swoje lata, a oczywiście, zrobił tak, tak, tak, tak, tak, tak. tak dynamiczny film. Mhm. Więc jeśli znacie film Ronin, to może powinniście, my sugerujemy i polecamy, powinniście poznać Johna Frankenheimera właśnie z tej serii psychodelicznej. Pamiętasz, do, mhm. do, do tego wchodzą trzy filmy w sumie. Oprócz, oprócz Przeżyliśmy właśnie są jeszcze dwa filmy z tej serii. Mhm. Tak, oczywiście. Ja też muszę sięgnąć poza... Yy, z, po... Pozostałe filmy, czyli 7 dni w maju i Twarze na sprzedaż, które należą tak. właśnie do tej trylogii paranoicznej, których nie znam, przyznaję się, więc może się tak zdarzyć, że w przyszłości omówimy również te filmy, jeżeli okażą się tego warte. Tak, oczywiście zgadzam się, ja tylko dodam, bo Ronin pochodzi z 98 roku, a John Frankheimer, Frankheimer niestety nie żyje, zmarł w 2002 roku, mhm. ja teraz sobie przypomniałem jeszcze, że on zrobił film... Kolejną wersję powieści Herberta George'a Wellsa, czyli Wyspa doktora Moreau. To również jest jego dzieło. za Moronem Brando to wersja. Może niezbyt udana. No nawet nie, zbyt. Nie, nie jest udany film, ale to jest również film Johna Frankenheimera. Dobrze. Dobrze, Patryku. To, to ja ci dziękuję ja. dzisiaj. Ja, ja też ci dziękuję. Do usłyszenia. I do, usłyszenia do usłyszenia wkrótce.